Odcinek dziesiąty Otóż kontynuuje moja ukochana dzidzia w tej kawiarni wiedeńskiej, słynnej lwowskiej. Otóż pradziadek króla Sobieskiego nazywał się Lubicz, a nazwisko przyjął od miejscowości w powiecie krasnostawskim Żółkwi Starej. Jeśli sobie dobrze przypomnisz, to jego grobowiec jest w katedrze, ma takie wąsy i taki miecz. Grobowiec czy katedra? Pytanie winnie mama. Nie no za durnia mnie mają czy jak. Dzisiaj uśmiecha się i ciągnie. Żółkiewski Stanisław, wojewoda, ten z wąsiskami, miał syna, też Stanisława i to był właśnie najdzielniejszy. Żołnierz spojrzała sploszona na mamę. Jeden z najdzielniejszych polskich żołnierzy, hetman Stanisław Żółkiewski, który po bitwie pod Kluszynem wszedł do Kremla. – Po co? – pytam. – Nie przerywaj, skarciła mnie mama. Na miejscu, gdzie była posiadłość winniki, założył potężny zamek i nazwał miejscowość Żółkiew 44 razy. Ruszał w pole z wojskami, a zginął, gdy miał 74 lata pod Cecorą. Można coś dodać, wtrąca mama. Nie wiem, czy wiecie, że razem z Hetmanem Żółkiewskim zginął pod Cecorą wierny do końca Hetmanowi i Polsce Ziemianin, kozak Michał Chmielnicki. Syn jego dostał się do niewoli. Był to późniejszy szlachcic Herbu Habdang, Bogdan Chmielnicki. Nawojowali się z nim polscy żołnierze pod wodzą Wielkiego Rusina, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, który po polsku mówił słabo. Zbarasz! Krzyczy. Jurciut, Prosiłem cię, nie krzycz. Ale zbarasz! Sycze, zerkając na dzisiaj. Nie tylko. Przecież Michał Korybut Wiśniowiecki, choć krótko, był jednak królem Polski. Nie przerywaj jednak, bo dzidzia nie skończy i z przechadzki będą nici. No więc zginął pod Cecorą dziadek króla Jana III, hetman Stanisław Żółkiewski i i podjęła dzidzia nad bramą w Konstantynopolu głowę jego zatknięto. Wykupiła ją żona i złożyła w grobowcu rodzinnym w zbudowanej przez hetmana żółkwi. Zostawił piękny testament. Na pamięć go nie umiem, a zmyślać nie chcę. Naprawdę piękny, zamyśliła się mama. Też nie pamiętam, ale obiecaj mi, runciu, że mi go kiedyś głośno przeczytasz. Kiwnąłem głową. Nie wiedziałem wtedy dlaczego, ale byłem wzruszony. To dzidziu. balonym, znaczy szybciuteńko, jak szargonie lwowskie. Mów co masz do powiedzenia i idziemy No więc Otóż Poprawiła się szybko król Jan III Tyle we Lwowie Przesiedział, tańczył w Jaworowie Z kowalichu na weselu Jak to widać na obrazie w jego muzeum A dalej na rogu Dominikańskiej To jest kamienica Ubaldini nie, nie. Bandi... Bandi... Bandinellich Tych co pierwsi poczce założyli w tej kamienicy bywała matka Naszego Słowackiego Co się urodził w słynnym Liceum Czackiego w Krzemieńcu Slituj się Wpada w słowo mama Owszem, pan profesor Euzebiusz Słowacki uczył W Liceum Czackiego Ale pani Salomea Słowacka tym byki to, to, to znaczy Juliusz Słowacki przyszedł na świat Normalnie w domu Ale mama szybko mówi Pewnie myśli, że ja nic nie rozumiem i pani Sali przyjechała w roku 1852 do pana Karola Wilda, który miał księgarnię właśnie w kamienicy Neubaldinich, bo to inna rodzina lwowskiej nie z Wenecji jak masari, lecz z Florencji, a bandinellich. Pan Wild, miał potem wydać własnym nakładem trzy tomy pism pośmiertnych Słowackiego, wtedy zaś wydawał Karola Szajnochę, arcyhistoryka, który. Zaczął swą edukację w wieku 17 lat Rokiem ciężkiego więzienia za wiersze patriotyczne Młodszego od Szajnochy o 5 lat kornela Ujeńskiego Ma pomnik na akademicki pamiętasz? Z dymem pożarów, w krwi bratni chor. Przepraszam, że się wtrącam Wtrącił się rzeczywiście ten od jaja w okularach U Wilda, Nasz wielki lwowiak pisał tłumaczenia Chopina i proszę Państwa, a to ja przepraszam, wciska się w rozmowę dziwacznie uczesany pan, ujejski był ze stryja, tak jak ja, i profesor Rudolf Weigl, i ta co pan, ta co pan, podnosi się, podchodzi jeszcze ktoś, panie Chorzyca, pan jest sławny, ale profesor Weigl to mój sąsiad, ta to lwowiak jak w pysk strzelił. Ale ujejski, ujejski to lwowiak z ducha, panowie. Ta z ducha to my wszyscy lwowiaki, du ciężki, ja nie. Panowie, rozkłada ręce mama. Ja chodzę z Turkim Wajlem do jednej klasy. Dresie, zafascynowany. No, tym razem to już mi nikt nie powie. Rejwach. rumor, rwetes. A tu w Konstancinie za oknem, tak cicho, mamo, tak cicho. Wrony odleciały Drzewo stoi bezlistne Wyniosłe Dolatuje daleki gwizd pociągu Dlaczego? Wydaje mi się smutny Gdy byłem dzieckiem tam we Lwowie Pociągi wesoło gwizdały Zabawne Dwa tygodnie temu byłem u Lecha W ośrodku rehabilitacji kardiologicznej Przy Polskiej Akademii Nauk Po lekarstwa, których w aptekach Nie ujrzysz to mój przyjaciel. mało jest ludzi tak prawych, prostolinijnych, szczerych. Gdy przyjechałem po zawale, jako pierwszy był przy moim łóżku z aparatami, jakimiś furą lekarstw. Ewa, jego żona, też kardiolog, uważnie patrzyła mi w oczy, badając puls. To jej ulubiony, pierwszy sprawdzian stanu chorego oczy. Czy życia... Czy mówią o ukrytej energii, o nadziei Lech z zamkniętymi oczami Słuchał uważnie mojego serca Jeszcze trochę pożyjesz Skonstatował Coś podobnego zdumiałem się Gdy ostatnio dawał mi lekarstwa Rzekł bębniąc palcami Wkrótce umrę Oczywiście odparłem z głębokim przekonaniem ze Ześmichuj jak się nowy rząd tu konstytuje Jutro jadę na dziewiątą 30 do kościoła świętej Katarzyny na jego pogrzeb. Był 18 lat młodszy ode mnie. Mamo. To był jakby mój trzeci brat. Jeśli on tam do ciebie trafi, pamiętaj, to był prawy człowiek. Za dużo ostatnio takich ludzi nie zauważam. Nie wiem, może wzrok mi sławnie, ale mamo, jeśli mój brat to prawie twój syn tak dobrze umiesz być matką. Muszę ci podkurować, żebyś skończył tę swoją cholerną knigę. Myślę, że ona się przyda. Powiedział Lech, wciskając mi w rękę lantany longi i nitroglicerynę w sprayu. Wezmę jutro gitarę, prysnę sobie w gęby z tego spreja i o ile dam rady zaśpiewam mu, jeśli to możliwe. Może posłuchasz, mamo? Boże, który... Dla człowieka stałeś się człowiekiem, co dla ludzi ból przez ludzi zadany cierpiałeś. Tym, co idą w bój za ludzi, do człowieczych piekiel daj naszą chwalę, daj ludzką chwalę. Daj swe błogosławieństwo, Daj Boże. Boże mądry, sprawiedliwy wiarę daj w potrzebie ludziom, których sam Stworzyłeś na swe podobieństwo Wiarę w Ciebie, wiarę w siebie Wiarę daj w zwycięstwo Daj naszą chwalę Daj ludzką chwalę Daj swe błogosławieństwo, Daj Umieraleś Iżbyś w ludziach Człowieczeństwo Zbudził I za wolność Ludzkich sumień Ludzki krzyż Dźwigaleś Tym, co idą w bój Za ludzi Za ich Człowieczeństwo Daj naszą chwalę Daj ludzką chwalę Daj swe błogosławieństwo. Daj Boże. Daj Boże. Daj Boże. A życie... Zachowuje ciągłość, niezależnie od kłopotów ludzi. Jawor za oknem, zazieleni się wiosną. Czy ktoś umrze, czy urodzi się, czy coś wybuchnie, czy coś się obali. Martwią się ludzkie robaczki, że zniszczą środowisko naturalne. A mama ziemia uśmiechając się wyrozumiale radzi, o siebie się martwcie, o siebie, bo to wy. Zginąć możecie, a ja trwać będę w tej lub w innej formie, czy to się wam będzie podobało, czy nie Moja moralność to prawo natury i o nie dbać nie muszę, ono jest A wy ludzie waszą moralność pielęgnujcie Przestrzegajcie jej, słuchajcie mamy natury, bo zginiecie jak mamuty czy jednorożce Zmęczony jestem, mamo. Napisałem na początku stanu wojennego piosenkę o naturze, o polskiej naturze. Może zanim wrócę, przez to z góry pół wiecze do ciebie, do dzidzi, do siebie, miglanca. Posłuchasz jej? Nie dziw się. Gwarza kresów północnych, stamtąd pochodzi moja żona. Złości się czasem na mnie, że nie jest tylko lwów, ten twój lwów i lwów. Niech więc Beź coś dla kaziuków, im się też coś od życia należy, nieprawdaż? A! <grytanie> Boję się, mamusiu. Boję się, że ze się, że przestanę być dzieckiem. Nie. Nie. Wspomnienie lwowskiego dzieciństwa przy tobie. Mnie przed tym nieszczęściem uchroni Proszę podejdź do okna Andrzejku spójrz biało, biało Ach ten czysty, czysty, kochany nasz polski śnieg Zawialo draństwa, niechlujstwa, machlojek nie mało, Na brud popruszyło, na smrodek powialo. Jak śpiewa pan Wojtuś, wyrukoł koldrą bialą, Równiutko śnieżeglego, a tam pan. Pe... Przymodlaj że się, żeby już tak pozostalo, By jakoś przymarzło, by nie odtajalo Natury praw zmienić się dotąd nie dalo Natura ma swój bieg I na to nie pomoże, nie pomoże święty Boże nie pomoże święty Boże, choćbyś gloli skórę daru Ani Kaiser nie pomoże, ani Führer nie pomoże To, że ani bat, ani bat, ani bat, ani bat, ani baciuszka car. A nu podejdź do flota, Andziulka, patrz Wiej, wiej Ach, ten polski kochany wiaterek Przywykrzycz lek Dziś do i bym po rojstach zamieci zawiei, A z jutra patrzaj ty słoneczko przygrzeji Cipełkiem po pochucha, w trymiga stopniei, stopniei nam ten śnieg. W polskiej naturze to leży, że tylko powiei, Już rękaw zakazał, już chwyta nadziei, Jest prawo natury. A to prawo istnieje, natura ma swój bieg i na to nie pomoże, nie pomoże, święty Boże. Nie pomoże święty Boże, choćbyś koliskured. Ani kaiser nie pomoże, ani firer nie pomoże, to że ani bat, ani bat, ani bat, ani bat, ani, bat, ani, bat, ani Baciuszka carek. Popatrz, jak czarowali Andrzejku, czary Mary, jak szarpali, rwali, dzielili, a Pan Bóg strzeli. Tak się starali kajzery, firery i cary Pieruny mnie, centuży tobie, dla niego baciary, Kajżuko wezmę, pierwot dam, tamte obszary on weźmie po tamten brzeg, a kiedy pękło, dawaj wszystkich dzielić bez miary Na wiejskich, na miejskich, na młodych, na starych Czerwonych i białych, zielonych i szarych I tu się Polak wściekł, a na to nie pomoże, nie pomoże, święty Boże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 Jak się baciary zwoływali Na Lyczakowie, a jak się zwolali To komu trza śpiewali, a co śpiewali A to śpiewali Pocałuj mnie Pierwszego listopada opuszczam Konstancin nie dałem rady o Bożym Narodzeniu, może uda mi się napisać o drugim, głównym lwowskim święcie. Co dziwne, najpogodniejsze, najweselsze miasto, jakie znałem, nieprawdopodobną estymą darzyło dzień pamięci o tych, którzy odeszli. Wstrząsający był wtedy nastrój na cmentarzu, morwisko ogników, szmer, szale, zapach tlących się knotów, ale to ważne, rozgrywało się we mnie. Dzidzia Marla, gdy miałem czternaście lat. Nie wierzyłem w to, bo nie było to możliwe. Poszedłem do księdza Mirka, żeby się dowiedzieć, jak to właściwie jest. Rodzice nie umieli mi odpowiedzieć. Ksiądz położył mi rękę na głowie. Dwa razy otwierał usta i dwa razy zamykał. Przelknął ślinę, zrobił mi kciukiem krzyżyk na czole i odszedł. A ja stałem przed kościołem jezuitów, Gapiłem się na figury świętych, stojących w nyżach frontonu i nie czułem się dobrze. Wciąż jeszcze nie wiedziałem. Dopiero jak zaśpiewali coś, o czym dowiedziałem się później, że nazywa się Dies Irae, a dziś wiem, że to było w czasie Requiem Mozarta, wtedy przeraziłem się tak, jak tylko dziecko przerazić się może. W dodatku potem zaśpiewali jeszcze coś, Agnus Dei i coś się we mnie rozerwało. I tak zaczęła się moja miłość do muzyki, która miała nie umrzeć. I wiedziałem już, że piękniejsza od muzyki może być tylko cisza. Dlatego powiedziałem do mamy, ja chcę na cmentarz. Spojrzała na mnie tak, że przeraziłem się jeszcze bardziej. Tato klęczał z drugiej strony, pochylił się, spytał Szeptem, Dobrze, ale dlaczego? Chcę pogadać z dzidzią. Ojciec milczy po chwili. Nie mówi się pogadać, tylko porozmawiać. Gdy wróciliśmy do domu, okazało się, że mam wysoką gorączkę. Ale nie było tak jak przy dyfterycie. Nie bałem się już. Wciąż słyszałem to Agnus Dei. Dziś po pięćdziesięciu trzech latach Słyszę płacz, skrzypiec, przerażenie wioloncze Kwitoli spekata mundi Na cmentarz poszliśmy z mamą Zapomnieć o obietnicy danej dziecku O, to się u nas nie zdarzało, bo to grzech wielki Dziecko ma lepszą pamięć Niż ktokolwiek z dorosłych mógłby przypuszczać Czy jej tam lepiej? spytałem po drodze, mama spojrzała na mnie i odwróciła głowę przecież nie chciałem źle ale byłem maly, niezręczny nie wiedziałem jak to naprawić wybacz, mamo po paru minutach powiedziała lepiej na pewno lepiej tylko rodzinie jest ciężej straszna jest odpowiedzialność za dzieci, Jurciu, straszna może kiedyś zawahała się może kiedyś, gdy i ty będziesz miał dzieci, to... nie łatwo mi się dziś pisze, mamo. Nie udało nam się z dziećmi, jak to mówią. Bóg dał, Bóg wziął, ale tę odpowiedzialność czuję namacalnie. Pamiętam, nikt w naszym mieście nie przechodził obojętnie obok cudej krzywdy, cudzego blędu, przejawu, złego wychowania. Każdy czuł odpowiedzialność, no, może nawet zbyt wybujałą. Za resztę, a już za dzieci, jeśli chłopiec nie ustąpił w tramwaju miejsca kobiecie, cały tramwaj gapił się, przerażony, tam może sparaliżowany, a i gorzej, tak co może być gorzej? Ta może głupia albo nie z lwowa. W roku pańskim 1988 do autobusu jadącego z Konstancina do Warszawy wsiadła pani o dwóch kulach. Trzymając się poręczy, patrzyła w podlogę. Może by pan ustąpił miejsca? Zwrócił się do młodego człowieka, siedząc obok staruszek, też wsparty o kule. Łatrzył się pan od dziecka. Miejsce dla inwalidy jest tam. Wypaliła blond Megera w pretensjach, wsparta o ramię latorośli. Nie wytrzymałem. Po pierwsze, miejsce dla inwalidy jest zajęte już przez inwalidę. Po drugie, to dziecko to już nie jest dziecko, lecz byk. Po trzecie, — Oby pani synek zgodnie z zasadami, jakie mu pani wpaja, nie postąpił w ich myśl, gdy i pani zdarzy się nieszczęście. — Żeby ci, dreniu, za te słowa szlak trafił. — Żeby ci się, babcił nogi zrosły, odparłym wysiadając z autobusu, bo takie pogaduchy nie sprzyjają mojej rehabilitacji kardiologicznej. — Ziemnie nam to społeczeństwo, mamo. Patrzą po niektórzy pogardliwym spojrzeniem podobnym do tego którym obdarzał szalejących majtków na plonącym okręcie pasażer z rękami w kieszeniach. Mój statek niech się topi. Oddala się w drugiej połowie dwudziestego wieku coraz bardziej człowiek od człowieka. Dzieci o rodzicach mówią oni, rodzice o dzieciach mówią one, my i one. Groza tłumu miały. Boga z nieba strącono My niewinni, my pod korcem Nasza chata z kraju Przesąd Gusla mówiono Średniowiecze mówiono A one truchlały A one, a one się bały A my, macamy. No A zresztą, zresztą na co to by się zdało? Pękło niebo nad miastem, prawda, ich nie proszono. My nie winni, my pod korcem, nasza chata z kraju same poszły w ten ogień oszukano, zdradzono padali mój Boże jak muchy jak muchy padali a my Ich przyjaciel, ich Bóg Z grobu go wyrzucono. My nie my pod korcem nasza chata z kraju, chorążego pokoju, jak fufajkę znoszono. wierzyć nie chciałem A my? Na no my? Dresztą na co? Na co? Co by się zdało? Nigdy wódz tak nie mówił. Rzekł rodacy Wierzono My winni, my pod korcem Nasza chata z kraju Jak tym słowom nie wierzyć Lud, ojczyzna i honor A one Nie mogły Nie mogły Nie mogły, choć chciały A my... No co my... Zresztą na co, na co, na co to by się zdało? I znów krew na ulicy, Znowu bruk na czerwono, My winni nie pod korcem, Наша хата с краю Были винны И, овшем, Отсунено сганено, А они Выросли И вежать юж уж не хотели. A my No co my? Zresztą na co? Na co to by się zdało I od nowa, od nowa Znów zapłaci sięłową. My nie winni, my pod korcem Nasza chata z kraju Byłe dzieci pytają Czemu tak z nich zakpiono I chcą wierzyć Chcą wierzyć Lecz w co wierzyć nie mają...